Poczet królów i książąt polskich pod redakcją naukową Andrzeja Garlickiego. Taśma 14 ścieżka pierwsza. W 1368 roku ograniczył dla kupców polskich prawo składu obowiązujące w Koszycach do trzech dni. Ponieważ w ciągu tych trzech dni kupcy polscy nie byli zobowiązani do sprzedaży swych towarów w Koszycach i po ich upływie mogli jechać dalej, Oznaczało to w praktyce niemal całkowitą swobodę handlowania na Węgrzech i w krajach ościennych. Zaraz po wstąpieniu Ludwika na tron Polski w roku 1370 Kalisz uzyskał od niego polecenie do starosty, by zachował to miasto przy jego przywilejach. W dwa lata później regentka Elżbieta zwróciła Kaliszowi wieść Dobrzec, skonfiskowaną miastu przez Kazimierza Wielkiego, a rok potem zwolniła Kaliszan z połowy cła w Koninie i Ostrzeszowie. Zwolnienie od ceł w całej Polsce, potwierdzenie przywilejów, zwrot wsi Jeżycy i Winiary, a wreszcie prawo wyboru rajców bez ingerencji starosty, niezwykle ważna prerogatywa, otrzymał Poznań. Kazimierz podówczas osobne miasto pod Krakowem uzyskał przywrócenie targów na konie i bydło. Potwierdzenia przywilejów i zwolnienia celne dano Słupcy, Bieczowi, Bochni, Nowemu Sączowi, Czchowu. Wznowiono skład soli w Sandomierzu. Dla powetowania strat poniesionych przez Lublin na skutek najazdu Litwinu w roku 1376 nadano temu miastu nowe przywileje i potwierdzono stare. W 1374 roku królowa Elżbieta wydała ordynację dla kopalń olkuskich która stała się podstawą prawną rozwoju górnictwa ołowiu i srebra na terenie złóż śląsko-krakowskich oraz rozkwitu Olkusza jako miasta górniczego. Największe wszelako korzyści zarządów Ludwika osiągnął Kraków, który w 1372 roku uzyskał bezwzględne prawo składu, czyli praktycznie rzecz biorąc całkowity monopol handlu uniemożliwiający obcym kupcom pomijanie Krakowa i prowadzenie transakcji na własną rękę a w 1376 roku prawo nabywania przez mieszczan ziemi w promieniu dwóch mil od miasta. Przywilej Ludwika z roku 1372, gwarantujący kupcom polskim i węgierskim wstęp na Ruś z wykluczeniem kupców obcych, chodziło o odsunięcie kupców z Prus odnosił się również przede wszystkim do Krakowian. Nie bez racji więc, Dwudziestowieczni historycy badający czasy Ludwika Węgierskiego nazywają je złotym okresem średniowiecznego handlu w Polsce. Trzeba przyznać, że ów rozkwit handlu na ziemiach polskich, ale szczególnie w Małopolsce, był rezultatem nie tylko polityki Ludwika, lecz także z jednej strony działalności jego poprzednika Kazimierza Wielkiego, a z drugiej wyjątkowo korzystnej koniunktury międzynarodowej. Sytuacja w handlu europejskim w drugiej połowie XIV wieku spowodowała niezwykłe ożywienie szlaku łączącego Włochy i Europę Zachodnią przez Wrocław, Kraków i Lwów z Wybrzeżem Czarnomorskim, a także nawiązanie kontaktów między miastami polskimi i flandryjskimi, poszukującymi właśnie wtedy nowych partnerów w dobie stuletniej wojny Anglii z Francją i przerywanie tak ważnych dotychczas dla gospodarki Flandrii stosunków z tymi krajami. Faktem jest, że miastom polskim, a zwłaszcza Krakowowi, działo się wówczas dobrze. Nie jest przy tym istotne to, że Ludwik nadawał przywileje miastom polskim nie bezinteresownie i nie bez politycznych pobudek, a mianowicie spodziewał się od nich w zamian poparcia dla swej polityki, szczególnie planów zapewnienia sukcesji tronu polskiego dla swych córek. W polityce nic się nie czyni bezinteresownie i żaden średniowieczny ani nowożytny monarcha nie nadał nikomu przywilejów bez rachuby na rewanż ze strony uprzywilejowanego. Z jednego jeszcze powodu czasy Ludwika Węgierskiego uważane są przez historyków za okres przełomowy w dziejach Polski. Monarcha ten był mianowicie wystawcą przywileju, który stał się podstawą swobód i politycznej siły szlachty w Polsce. Idzie oczywiście o tzw. Pakt Koszycki z roku 1374. Był to przywilej generalny, czyli rozciągający się na cały kraj, ale odnoszący się tylko do szlachty, nie obejmował chłopów ani mieszczan, a także duchowieństwa, które nieco później zyskało od Ludwika osobne przywileje. W zamian za wyrażenie przez szlachtę zgody na objęcie tronu polskiego po śmierci Ludwika przez jedną z jego córek, nie wymieniono dokładnie którą, chodziło wtedy o najstarszą córkę Ludwika, Katarzynę, zmarłą kilka lat później. Król zwalniał szlachtę z podatku zwanego Poradlnym z wyjątkiem dwóch groszy złana chłopskiego. Oznaczało to praktycznie zwolnienie szlachty z wszelkich obciążeń na rzecz państwa, gdyż owe dwa grosze, w dodatku uiszczane z chłopskich, a więc obciążające chłopów, były tylko symbolem zwierzchnictwa władzy królewskiej. Signum Summi Domini. Było to poważne uszczuplenie dochodów skarbowych, aczkolwiek pamiętać należy, że poradlne faktycznie już od dość dawna ściągane nie było. Odtąd jednak, ilekroć król potrzebował pieniędzy na nadzwyczajne wydatki, mógł je uzyskać tylko za zgodą ogółu szlachty, która w ten sposób zyskała możliwości wywierania istotnego wpływu na politykę państwa przez udzielanie zgody na opodatkowanie. Wpływ ten umacniały dalsze postanowienia Paktu Koszyckiego, mówiącego o tym, iż szlachta ma obowiązek uczestniczyć w pospolitym ruszeniu tylko dla obrony kraju i na jego terytorium, Natomiast jej udział w wyprawach wojennych poza granice królestwa miał być przez króla osobno wynagradzany. Na króla też spadał obowiązek wykupywania szlachty z niewoli, jeśli dostała się do niej w czasie zagranicznej ekspedycji. Przywilej Koszycki ograniczał też obowiązek szlachty i jej poddanych udzielania pomocy przy budowie grodów i zamków tylko do wypadków, gdyby chodziło o umocnienia pograniczne zagrożone wojną, lub gdyby na budowę nowego zamku zgodziła się cała szlachta. W pozostałych wypadkach koszty budowy zamków miał ponosić król. Była to rezygnacja ze starego i dodajmy od dość dawna nieegzekwowanego prawa zezwalającego monarsze pociągać wszystkich mieszkańców kraju do pomocy przy pracach fortyfikacyjnych. Rezygnował król również ze starego prawa stacji i zobowiązywał się do utrzymywania na własny koszt swego dworu w czasie podróży po kraju. Wreszcie król zobowiązywał się do obsadzania urzędów jedynie Polakami i to zamieszkałymi w tej ziemi, w której urząd zawakował. Pakt Koszycki oznaczał poważne ograniczenie władzy monarszej, a ugruntowanie preponderencji szlachty w państwie. W niedalekiej już przyszłości miało to zachwiać równowagę stanów w Polsce i na kilka stuleci oddać władzę w ręce szlachty z uszczerbkiem przede wszystkim dla miast, czego skutki, jak wiadomo, nie były dla kraju korzystne. Pakt Koszycki nie był jednak ani pierwszym, ani ostatnim z serii przywilejów ziemskich nadających szlachcie rozległe uprawnienia. Wiele jego postanowień nie oznaczało wprowadzenia innowacji, lecz było tylko potwierdzeniem istniejącego już stanu rzeczy. Proces uprzywilejowywania szlachty był długotrwały i zależał od mnóstwa czynników politycznych, społecznych i gospodarczych, nie zaś od takich lub innych posunięć poszczególnych monarchów. Wydając przywilej Koszycki, Ludwik oczywiście ani nie zamierzał osłabiać monarchii, ani też wysuwać na pierwszoplanową pozycję w państwie szlachty. Za ustępstwa, jakie czynił, chciał uzyskać dziedziczność tronu, ważny element silnej władzy królewskiej. Nadając przywileje szlacheckie, równocześnie obdarzał nowymi prawami miasta i wyraźnie zmierzał do oparcia się na miastach celem przeciwstawienia się szlachcie. Sytuacja wewnętrzna Polski, słabość miast, Międzynarodowe koniunktury gospodarcze sprzyjające raczej polskiej szlachcie, a nie miastom, spowodowały, iż ostatecznie nie mieszczaństwo, lecz szlachta, decydować miała o losach kraju. Obiektywnie więc Pakt Koszycki stał się podwaliną szlacheckich wolności i jako taki wszedł do szlacheckiej tradycji historycznej. W XVI i XVII wieku szlachta, powołując się na swoje wolności i prawa, często przypominała koszycki przywilej. Świętosław Orzelski, piszący o bezkrólewiu po śmierci Zygmunta Augusta, przypominał postać króla Ludwika, który chociaż spraw Polski nieco zaniedbał, to jednak rozszerzył wolności Polakom. Stanisław Czarnkowski, występując na Sejmie 1585 roku, mówił To już wiadomo jest wszystkim, iż od Loisa wolności nasze brać inkrementa poczęły swoje. W pismach politycznych z czasów Rokoszu Zebrzydowskiego znalazła się również pochwała Ludwika. Nie panował absolutnie, owszem, fundamenta praw i wolności naszych od niego są założone. Ludwik zmarł w Tyrnawie we wrześniu 1382 roku, pozostawiając polskie dziedzictwo zabezpieczone licznymi układami z polską szlachtą, duchowieństwem i mieszczanami dla jednej ze swych córek. Nie ustrzegło to kraju i spadkobierczyń Ludwika przed różnymi perturbacjami po jego śmierci Pozostawiał Polskę jako kraj zjednoczony W takich samych zasadniczo granicach W jakich go odziedziczył po Kazimierzu Wielkim W czasie swego panowania stworzył Lub umocnił stworzone poprzez swych poprzedników Podstawy potęgi gospodarczej i politycznej Polski Podstawy, na których oprzeć się miała w przyszłości Świetność doby jagiellońskiej Andrzej Wyrobisz Jadwiga Data urodzin królowej Jadwigi jest nieznana. Nie zanotowano jej w żadnym dokumencie ani kronice. Stało się tak nie tylko dlatego, że narodziny trzeciej z kolei córki Ludwika Wielkiego, Andegaweńskiego, króla Węgier i Polski oraz Elżbiety Bośniaczki przeszły zapewne bez echa, gdyż nikt nie mógł przewidzieć, że odegrała ona w przyszłości doniosłą rolę jako monarchini. Większe zainteresowanie wzbudziłoby przyjście na świat męskiego potomka królewskiej pary, jako niewątpliwego dziedzica tronu. Ale poza tym było to średniowiecze, a ludzie średniowieczni nie przywiązywali wagi do ścisłych dat i dokładnej rachuby czasu. Ksiąg metrykalnych wówczas nie prowadzono, nie zajmowano się też ustalaniem wieku osób, nawet bardzo wysoko postawionych w hierarchii społecznej. Historycy, na podstawie różnych pośrednich przesłanek i żmudnych dociekań, ustalili, że Jadwiga urodziła się w końcu roku 1373 lub na początku roku następnego, najprawdopodobniej 18 lutego 1374 roku. Podawana też jest inna data, rok 1371, aczkolwiek tę właśnie datę urodzenia Jadwigi można znaleźć w kronice Jana Długosza, wydaje się, że znakomity i skrupulatny na ogół kronikarz Popełnił pomyłkę, nie będąc dokładnie poinformowanym o sprawach rodzinnych króla Ludwika, w tym bowiem roku miała się urodzić starsza siostra Jadwigi, późniejsza królowa Węgier, Maria. Rok urodzenia Jadwigi wywołuje wciąż spory wśród historyków i nie tylko historyków. Data urodzenia sprawa w życiorysie ważna. W biografii Jadwigi ważna dodatkowo dlatego, że od jej ustalenia zależeć może ocena prawomocności działań późniejszej królowej Polski, z punktu widzenia średniowiecznych praw i obyczajów nie było bowiem obojętne, w jakim wieku wstępowała Jadwiga w związki małżeńskie albo obejmowała tron polski. Patrząc jednak bardziej generalnie, spór ten wydaje się dotyczyć spraw raczej drugorzędnych. Na pierwszym planie historyk postawi niewątpliwie to, czego Jadwiga dokonała jako władczyni Polski. A dokonała niemało. Cofnięcie o dwa lub trzy lata wstecz daty urodzin nie zmienia przecież faktu, że w chwili przybycia do Polski i objęcia tronu w roku 1384 była jeszcze dzieckiem, a wszystkie jej dokonania zamykały się w krótkim, niespełna trzydziestoletnim żywocie. Początkowo bynajmniej nie przewidywano osadzenia młodziutkiej królewnej Jadwigi na tronie polskim, który objąć miała jej starsza siostra Maria. Koncepcja oddania korony polskiej Jadwidze powstała dopiero wtedy, gdy po śmierci króla Ludwika panowie Małopolscy nie zgodzili się ani na kontynuację Unii Personalnej z Węgrami, ani na regencję Zygmunta Luksemburskiego, męża Marii. Dwa lata trwały pertraktacje z królową wdową Elżbietą Bośniaczką, a równocześnie toczyły się rozgrywki stronnictw w Polsce. Właśnie Wielkopolan z Małopolanami, wojna domowa w Wielkopolsce w 1383 roku, zwana wojną Grzymalitów z Nałęczami, od rodu głównych przywódców Doszło nawet do okrzyknięcia królem Sieradzu księcia Siemowita IV Mazowieckiego. Dopiero w lecie lub na jesieni 1384 roku Jadwiga przybyła do Polski i w tymże roku, 16 października, została koronowana w katedrze wawelskiej na króla Polski. Dwa wiekopomne i brzemienne w skutki wydarzenia wiążą się z osobą Jadwigi jako władczyni Polski. Unia Polsko-Litewska i Chrzest Litwy oraz restytuowanie Uniwersytetu Krakowskiego. Chrystianizacja Litwy w obrządku katolickim oznaczała włączenie tego kraju do europejskiej wspólnoty nie tylko religijnej, ale i kulturalnej. Rozszerzała więc granice wpływów kościoła rzymskiego, ale także zasięg oddziaływania kultury późnośredniowiecznej Europy, wzbogacając ją równocześnie o te wszystkie elementy, które wnosił nowo schrystianizowany naród w postaci dorobku własnego oraz przyswojonego z Rusi. Unia polsko-litewska radykalnie zmieniała układ sił politycznych we wschodniej części Europy i w strefie bałtyckiej. Dosyć niespodziewanie wyrosło potężne państwo polsko-litewskie, nie tylko obejmujące kolosalne obszary i dużą liczbę mieszkańców, ale również dysponujące wielkim potencjałem gospodarczym i militarnym. Dominacja państwa krzyżackiego na południowych wybrzeżach Bałtyku została nagle zagrożona. Zmieniało to konfiguracje polityczne także w innych częściach Europy. Musiało wpłynąć i na powiązania Luksemburgów z krzyżakami i na stosunek papiestwa do zakonu. Stąd różnorodne zabiegi nie tylko ze strony krzyżaków, ale i innych potencji, zmierzające do rozerwania Unii, sianie wewnętrznej niezgody, kwestionowanie prawomocności małżeństwa Jagieły i Jadwigi, powątpiewanie w prawdziwość chrystianizacji Litwy. Sprawy te, podobnie jak dodatnie i ujemne skutki Unii Polsko-Litewskiej, są dobrze znane, acz nie zawsze z właściwym umiarem oceniane. Mniej mówi się o tym, że Unia stwarzała także zupełnie nowe warunki rozwoju gospodarczego dla Polski i dla Litwy. Przemian społecznych, zwłaszcza w Wielkim Księstwie, rozkwitu kultury w obu krajach. Niemniej doniosłe było odnowienie Uniwersytetu Krakowskiego, najstarszej i przez długi czas jedynej polskiej wyższej uczelni, której zawdzięczamy rozwój nauki polskiej w XV wieku, wykształcenie znakomitych uczonych, wśród nich Mikołaja Kopernika, a potem, mimo okresów upadku, stałe rozwijanie twórczej myśli naukowej, szkolenie potrzebnych krajowi wysoko wykwalifikowanych specjalistów, ratowanie od zagłady kultury polskiej w trudnych latach zaborów i obcej okupacji. Oczywiście dzieł tych nie dokonała Jadwiga sama, a nawet można powiedzieć, że jej osobisty udział był w nich niewielki. Unia Polsko-Litewska była przede wszystkim tworem małopolskich możnowładców, polityków kierujących państwem i młodą królową, niekiedy wprost zmuszających ją do określonych działań. Uniwersytet organizowali uczeni mężowie. Zasługą Jadwigi było dostarczenie środków materialnych na uruchomienie uczelni. I w jednym, i w drugim wypadku jednak Jadwiga musiała zgodzić się na daleko idące osobiste wyrzeczenia. Zrezygnowała z klejnotów i kosztownych szat, by stworzyć fundusz na odbudowę uniwersytetu. Niemniejszym poświęceniem była zgoda na poślubienie Jagiełły, człowieka około 20 lat od niej starszego, obcego poganina, jak pisze kronikarz, którego nigdy nie widziała, a o którym ją fałszywie uprzedzono, że nie tylko z postaci, ale i z obyczajów i całego układu okazywał się dzikim barbarzyńcem. Nie wiemy oczywiście, ile w decyzji poślubienia Jagiełły, czego rezultatem była Unia z Litwą i chrystianizacja tego kraju, było uległości wobec nacisku panów małopolskich lub odruchu emocjonalnego, a w jakim stopniu był to krok przemyślany wynikający ze zrozumienia racji stanu i interesu zachodniego chrześcijaństwa. Osobistą rozterkę Jadwigi oddaje fakt, iż przed podjęciem ostatecznej decyzji w tej sprawie wysłała jednego ze swych najzaufańszych dworzan, Zawisze z Oleśnicy, z poleceniem przypatrzenia się Jagielle i opisania jego twarzy, postawy i przymiotów. Sprawozdanie Zawiszy, którego Jagiełło wziął nawet ze sobą do łaźni, by mógł go lepiej poznać, całkowicie Jadwigę uspokoiło. Możemy natomiast twierdzić stanowczo, że działanie Jadwigi w sprawie odnowienia uniwersytetu nie było tylko gestem charytatywnym lub powolnością wobec żądań płynących z zewnątrz. Musiało wynikać także z osobistych zainteresowań Jadwigi nauką i kulturą, z doceniania ich społecznej roli. Mogła zresztą Jadwiga brać przykład ze swego ojca Ludwika, który był założycielem pierwszego węgierskiego uniwersytetu w Peczu w roku 1367 i gorliwym promotorem sztuk i nauk. We wszystkich podejmowanych przez Jadwiga działaniach wysuwa się na czoło jej osobowość, jej cechy charakteru. Długoż pisał, że okazywała rozsądek i dojrzałość. Mimo młodego wieku, cokolwiek mówiła albo czyniła, wydawało jakby sędziwego wieku powagę. I opinia ta nie była chyba tylko pochlebstwem kronikarza. Osobowość Jadwigi kształtowało najpierw wychowanie na dworze budzińskim, który odznaczał się świetnością i bogactwem. Był jednym z najznakomitszych dworów ówczesnej Europy. Andegawenowie, węgierscy, wywodzili się z Francji i Włoch. Karol Robert i Ludwik Wielki, dziad i ojciec Jadwigi, podtrzymywali zarówno kontakty polityczne, jak i kulturalne z tymi krajami. Rozpowszechnił się wówczas na Węgrzech zachodnioeuropejski obyczaj rycerski, Urządzano turnieje i zabawy dworskie, w których Karol Robert sam chętnie uczestniczył. Dwór Budziński był bardzo ożywiony. Rezydencja królewska w Budzie, tarasami schodząca do Dunaju, zachwycała wspaniałością. Niemniej okazały były inne zamki królewskie, niektóre budowane przez architektów francuskich. Współzawodniczyły z nimi siedziby magnatów. W takim otoczeniu spędzała dzieciństwo Jadwiga. Panowanie Andegawenów było okresem wspaniałego rozkwitu kultury węgierskiej. Założono wtedy wspomniany już uniwersytet w Peczu. Rozwijało się szkolnictwo w miastach i wsiach. Oświata przestała być monopolem duchowieństwa. Pojawiły się szkoły świeckie i inteligencja świecka, niezbędna zresztą do sprawnego funkcjonowania administracji państwowej. Kwitło piśmiennictwo. Kroniki spisywali archidiakon Jan Skücule, i Franciszkanin Jan. Powstała też wówczas słynna kronika ilustrowana, napisana prawdopodobnie przez kanonika Marka Kalti. Najcenniejsze w niej są zdobiące ją miniatury o tematyce świeckiej wykonane przez Mikołaja Mediosi. Wywarły one wielki wpływ na rozwój malarstwa na Węgrzech. Dzieło to miało być prawdopodobnie darem dla narzeczonego jednej z córek króla Ludwika. Pisywano nie tylko po łacinie, ale coraz częściej także po węgiersku. Bezpośrednie stosunki utrzymywane przez Antegawenów z Italią sprzyjały przenikaniu kultury włoskiej na Węgry, a zwłaszcza nowatorskich prądów kulturalnych, co kładło podwaliny pod późniejszy rozkwit renesansu. Z kolei bliskie stosunki Węgier z Polską powodowały, że poprzez Węgry docierały do naszego kraju wielkie osiągnięcia kultury europejskiej, przede wszystkim francuskiej i włoskiej. Nagrobek Kazimierza Wielkiego w katedrze wawelskiej, wyróżniający się na tle ówczesnej rzeźby wykwintem ujęcia i subtelną maestrią, powstał prawdopodobnie pod wpływem sztuki francuskiej i węgierskiej. Na Węgrzech kwitły w XIV wieku rzeźba, malarstwo, złotnictwo. Z dworu węgierskiego wyniosła więc Jadwiga znajomość i zamiłowanie do życia Dworskiego, ale równocześnie umiejętność czytania, znajomość kilku języków, zainteresowanie lekturą i muzyką, sztuką i nauką, poczucie piękna. Krótki pobyt Jadwigi w latach 1378-79 na dworze wiedeńskim, związany z układami zawartymi w sprawie jej małżeństwa z Wilhelmem Habsburgiem, pozwolił jej na poznanie jeszcze jednego środowiska dworskiego, ale z uwagi na dziecięce lata królewny, nie wywarł chyba na nią wpływu. Nie bez znaczenia natomiast był fakt, iż wśród andegaweńskich, francuskich przodków Jadwigi był święty Ludwik, biskup Tuluzy, którego kult pielęgnowano w dynastii. Dla mentalności ludzi średniowiecza, dla pozycji w ówczesnym społeczeństwie miało to ogromne znaczenie i niewątpliwie wpłynęło na wychowanie Jadwigi i jej sióstr. Być może dla Jadwigi, jako narzeczonej Wilhelma Habsburga, była przeznaczona rękopiśmienna książka zawierająca żywot jej patronki świętej Jadwigi Śląskiej w wersji niemieckiej wykonana na zamówienie księcia Albrechta Habsburga. Nie wiemy, czy kiedykolwiek dotarła do niej. Wskazuje jednak na to, jaki kierunek chciano nadać jej wychowaniu. Wiemy za to z całą pewnością, że otrzymała już jako królowa Polski dzieło czeskiego teologa dominikanina Henryka Bitterfelda z brzegu De Contemplatione et vita activa. Wywarło ono, jak się zdaje, duży wpływ na Jadwigę, która wedle wyłożonych w nim zasad życia kontemplacyjnego i czynnego starała się kierować własnymi działaniami. Splecione linie dwóch liter M, występujące na kryształowym roztruchanie, który był własnością Jadwigi, na winietach spisanego dla niej psałterza floriańskiego, na ściennych malowidłach w wawelskiej kurzej stopie, gdzie mieszkała, tłumaczy się jako skrót imion Maria i Marta, będących dewizą królowej, odpowiadających dwóm postaciom ewangelicznym, Marii kontemplującej i Marty czynnej. O nich pisał właśnie Bitterfeld, rozpatrujący gorycze życia czynnego i osłodę, jaką niesie kontemplacja. Jadwiga rzeczywiście starała się realizować ideał życia kontemplacyjno-czynnego. Było to zgodne z duchem epoki, w której żyła. Miała zresztą znakomite wzory do naśladowania, przede wszystkim świętą Brygidę Szwedzką, również z królewskiego rodu się wywodzącą. Długoż pisał w swej kronice o spełnianych przez Jadwigę dobrych i pobożnych uczynkach, o umartwieniach, a także o intelektualnych zainteresowaniach i kontemplacyjnym nastroju. W czasie Wielkiego Postu i przez cały Adwent odziana włosienicą ciało osobliwą powściągliwością trapiła. Wzgardziwszy próżnością i wszelakimi marnościami świata, Wszystek umysł swój zajmowała modlitwą i czytaniem ksiąg świętych, jako to pisma starego i nowego zakonu, homilii czterech doktorów, żywotów świętych pańskich, kazań i dziejów męczeństw, modlitw i bogomyślności świętego Bernarda, świętego Ambrożego, objawień świętej Brygidy i wielu innych z łacińskiego języka na polski przełożonych. Przy tej okazji ujawniona została jeszcze jedna zasługa Jadwigi. Tłumaczono dla niej na język polski księgi i przygotowywano w tym języku rękopisy, co stwarzało podwaliny pod rozwój piśmiennictwa polskiego. Przyczyniało się do rozwoju i doskonalenia języka. Wszelako upamiętniony przez Długosza, a powtórzony za nim przez Henryka Sienkiewicza w Krzyżakach portret Jadwigi jako osoby oddającej się w ostatnich latach życia umartwieniom i ascezie Odosobniającej się od światowego życia dworu, poświęcającej czas skupieniu i kontemplacji, opiekunki chorych i ubogich, dobrodziejki szpitali w Bieczu, Sandomierzu, Nowym Sączu, na Stradomiu, fundatorki ołtarzy, jest jednostronny. Jadwiga bynajmniej nie uchylała się stale od życia dworskiego. Brała w nim nie tylko udział, ale była jego ośrodkiem. Miała własny dwór niezależny od króla, zorganizowany na wzór węgierski. Składał się on z licznych urzędników, miała własną kancelarię, rycerzy, dworzan, dam. Chętnie otaczała się uczonymi, co potwierdza jej zainteresowania nauką i skłonności do kontemplacji. Na dworze krakowskim przebywał hieronim Jan Sylwan z Pragi i głośny czeski kaznodzieja Jan Szczekna. Blisko z Jadwigą związany był uczony medyk, biskup krakowski Jan Radlica i jego następca na stolicy biskupiej, Doktor Obojga Praw, Piotr Wysz, kanclerz królowej, wielce zasłużony dla odnowy uniwersytetu oraz sławny prawnik Stanisław Ze Skalbimierza, pierwszy rektor odnowionej Akademii Krakowskiej. W życiu dworskim Jadwiga kładła nacisk na umiejętność wykwintnej konwersacji, ale poza tym utrzymywała świeckich muzyków, jeździła konno, polowała, miała strzelców i psiarnie, Przyjmowała sama lub razem z królem zagranicznych dyplomatów i dostojników. Często gościła księżnę Aleksandrę Mazowiecką, siostrę Jagiełły i żonę księcia Siemowita IV. Osobę, którą historycy podejrzewają, że wnosiła gwarny nastrój światowy. Historycy zauważyli, że w zachowanych fragmentarycznie rachunkach dworu Jadwigi i Jagiełły brak wydatków na suknie i kosztowności królowej. Zapewne jednak przywiozła ich dostateczną ilość w swojej wyprawie z Węgier. Długoż pisał, że przyjechała stamtąd z wspaniałą królewską wyprawą w złocie, srebrze, naczyniach i szatach kosztownych, klejnotach, purpurach i jedwabiach. Skoro starczyło drogich sukien i klejnotów na zapis dla uniwersytetu. Ale nie tylko w życiu dworskim przejawiała się aktywność Jadwigi. Dewocyjna i charytatywna działalność królowej nosiła charakter jak najbardziej praktyczny. Fundowane przez nią Obdarowywane i otaczane opieką szpitale, będące w średniowieczu nie instytucjami służby zdrowia, lecz raczej opieki społecznej, odpowiadały pilnym potrzebom kraju. Miały rozwiązywać skomplikowane i silnie nabrzmiewające w późnym średniowieczu problemy miejskiej i wiejskiej biedoty, żebractwa i włóczęgostwa. Założone przez Jadwigę kolegium psałterzystów przy katedrze wawelskiej, erygowane przez nią ołtarze, kościoły, w których budowie uczestniczyła, Służyły nie tylko życiu religijnemu, ale w ówczesnym sensie także kulturalnemu. Była też czynna w polityce. Jej kancelaria wystawiała wiele dokumentów. W 1387 roku stała na czele wyprawy polskiej na Ruś Halicką. Rezultatem tej wyprawy było ponowne przyłączenie Rusi Czerwonej do Polski. Od 1390 roku Jadwiga podjęła korespondencję z Krzyżakami, poruszając w niej różne ważne polityczne kwestie, wykazując przy tym dojrzałość, takt dyplomatyczny, nieustępliwość wobec żądań krzyżackich. U potomnych zasłużyła sobie na epitet moralnej sprawczyni Grunwaldu. Ekspediowała także listy i poselstwa do Rzymu w sprawach odpustów, obsady biskupstw w Polsce, a także odnowienia Uniwersytetu w Krakowie. Odegrała doniosłą rolę w doprowadzeniu do zgody między Jagiełłą i Witoldem w 1393 roku, a także w pertraktacjach z Zygmuntem Luksemburskim wyjeżdżała w tym celu na Węgry i przyjmowała go w Polsce, którego należało odciągnąć od krzyżaków. Poczet królów i książąt polskich. Taśma czternasta, koniec pierwszej ścieżki.